Proszę o sporządzenie stosownego stenogramu i przekazanie tego do prokuratury polskiej w celu szczęcia postępowania. Mówił poseł klubu Centrum Sławomir.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 także jest takim elementem projektowania biofilicznego. No i co możemy zrobić, jeżeli chodzi o przestrzenie publiczne czy no, przestrzeń naszą? To Zaczyna się to trochę dziać. Ja, ja pochodzę z Wrocławia i chociażby teraz wrocławski.